Mega Głos Dzień dobry, cześć! Święta, święta i już po świętach! Witam Was w 2017 roku! Dzisiejszy, dziewiąty odcinek podcastu Mega Głos poświęcam w całości błędom językowym. Jak widzicie, postanowiłam powrócić do korzeni. Jeżeli nie słuchaliście moich pierwszych odcinków podcastu, to zapraszam do nadrobienia zaległości. Przy okazji, pamiętajcie, że mamy rok 2017 a nie 2017. To samo zresztą tyczyło się roku 2016, 2015, 2014 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mówię o tym m.in. w pierwszych odcinkach mojego podcastu. Zaczniemy od tematu, który zapowiedziałam niedawno na mojej facebookowej stronie. Przy okazji zapraszam Was tam serdecznie, bo to źródło informacji o nowych odcinkach podcastu, moim kursie, warsztatach i znajdziecie tam też wiele innych ciekawostek, które dotyczą głosu, pracy nad głosem. Jest tam też trochę o ćwiczeniach emisyjnych, dykcyjnych, oddechowych oraz o lektorstwie, dubbingu i języku. Sami zresztą sprawdźcie. Zapraszam na stronę www.facebook.com ukośnik mega.głos. Ponieważ już po świętach, więc można by powiedzieć trochę się spóźniłam, ale też przed świętami, więc niezupełnie, to chciałabym na początek powiedzieć o pisowni właśnie słowa święta. Chcę poruszyć kwestie błędów, które mogą nam się przytrafić w formie pisanej, dlatego że sprawa wydaje się być nieco zagmatwana. Słowo święta jako rzeczownik w liczbie mnogiej pisze się małą literą. Słowo to oznacza oczywiście zbiór najróżniejszych i na swój sposób wyjątkowych dni Boże ciało, dzień kobiet, święto pracy, Dzień Niepodległości itd. Piszemy o tych świętach posługując się małą literą, na przykład gdy chcemy napisać 1 maja nie pracuje, bo to święto. Użyjemy wtedy małej litery. W nazwie święto pracy obydwa słowa zapisujemy dużą literą, ponieważ w tym przypadku święto jest integralną częścią nazwy własnej. Ale w dwóch przypadkach norma językowa nakazuje pisownie dużą literą – Dotyczy to dwóch najważniejszych w katolickim kalendarzu liturgicznym e, świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Nazwy obydwu tych świąt możemy zastępować określeniem święta, pisanym wówczas dużą literą. I dlatego pisząc Wesołych Świąt i Wesołych i Świąt zapisujemy właśnie dużą literą, ale pamiętajcie nie z dużej litery. A dlaczego niewielką spytacie? A na to pytanie odpowiedź znajdziecie w drugim odcinku mojego podcastu. Wróćmy do tych świąt. Tak się przyjęło, że święta jako ten wyjątkowy dzień podkreślamy dużą literą. Pamiętajmy jednak, że słowo święta nie jest częścią nazwy własnej, więc gdy piszemy spędziłam święta Bożego Narodzenia w domu – to słowo święta zapisujemy małą literą. Co innego, jeżeli piszemy życzenia o treści W te święta życzę Ci spełnienia marzeń. Wtedy duża litera jest jak najbardziej dopuszczalna. Boże Narodzenie często zastępujemy też słowem gwiazdka. I w tym przypadku tak samo, mając na myśli to ważne wydarzenie, gwiazdka piszemy dużą literą. Podobnie pisze się nazwę Wigilia, kiedy mamy na myśli przeddzień Bożego Narodzenia, tę wyjątkową noc, kiedy zasiadamy do wigilijnej kolacji. Ale gdy mamy na myśli po prostu dzień poprzedzający każde święto, to taki rzeczownik oczywiście zapisujemy małą literą. Jako podsumowanie chciałabym przytoczyć wypowiedź profesora Jerzego Bralczyka zamieszczoną w poradni językowej PWN. Wielka litera, gdy jej ortografia nie wymaga, pojawia się ze względów grzecznościowych, szacunkowych i w ogóle emocjonalnych, gdzie tylko może, bez specjalnych zdziwień i konsekwencji. Mogę tak pisać, jeżeli się uprę, o swoim domu i o swoich urodzinach. Inna rzecz, że często wydaje się ona nadużywana pod wpływem angielskich i niemieckich tekstów, także reklamowych. Wtedy jawi się jako śmieszna i pretensjonalna. Należy zatem z nią uważać, oszczędzać na wypadek prawdziwych wzruszeń. Słowo święta w rytualnych tekstach pozdrowień pojawiać się zwykło z wielkim eś. I niech tak pozostanie, zatem i z okazji świąt, bez znaczenia jakich, i wesołych świąt, dużą literą, możemy życzyć. Pozostając jeszcze przez chwilę w temacie świąt, chciałabym wspomnieć o świętach innych religii oraz o nazwach, które z religiami świata są powiązane. Święta innych religii również zapisujemy dużą literą, na przykład nazwę Pascha – świętożydowskie i prawosławne, Hanuka – święto żydowskie, czy muzułmańskie święto ofiar. Nazwę Ramadan zapisujemy małą literą, choć analogiczną nazwę Wielki Post już dużą, ym, no co tłumaczyć można ym, nie zasadą językową, lecz tradycją. Adwent również piszemy małą literą, tak samo zapisujemy Szabat, czyli nazwę żydowskiego cotygodniowego święta, ym, podobnie zresztą jak nazwę świętej dla chrześcijan niedzieli ponieważ pomimo świątecznego charakteru są to zwykłe nazwy dni tygodnia. Przy okazji myślę, że warto wspomnieć o tym, jak zapisujemy nazwy religii, wyznań i światopoglądów. Otóż zapisuje się je małymi literami. Na przykład chrześcijaństwo, buddyzm, katolicyzm, islam, judaizm, ateizm i tak dalej. Wszystko małą literą. Podobnie pisze się również nazwy wyznawców i przedstawicieli poszczególnych grup, np. chrześcijanin, katolik, ateista, muzułmanin, a także Żyd. Ale w tym przypadku trzeba pamiętać, że nazwa oznacza tylko wyznawcę judaizmu, bo nazwy narodowości piszemy zawsze dużą literą. Nazwy świątyń piszemy małą literą, np. kościół, meczet, katedra, zbór, czy synagoga. Lecz gdy mowa jest o konkretnych obiektach, które mają swoje nazwy, tak jak Wielki Meczet w Dżenne, czy Bazylika Grobu Pańskiego, wtedy pamiętajmy, że obowiązuje zapis dużą literą. Ale inaczej jest, na przykład w przypadku Katedry Warszawskiej. Tu oba słowa opisują rodzaj świątyni i jej lokalizację, ale nie są uznawane za nazwę własną. Przyjęło się również, że kościół w znaczeniu instytucjonalnym zapisujemy dużą literą, tak samo jak określenie zbiorowości, na przykład kościół katolicki, czy też kościół ewangelicki, gdzie kościół zapisujemy dużą literą, a drugi człon, czyli katolicki czy ewangelicki, małą. Ale żeby nie było tak łatwo, to kiedy mowa o instytucji, i podana jest jej pełna urzędowa nazwa, stosuje się duże litery. I tak na przykład kościół ewangelicko-reformowany zapisujemy dużymi literami. A teraz słów kilka o liczebnikach ułamkowych. Ale nie będą to moje słowa, tylko słowa tym razem profesora Jana Miotka. Jest to wypowiedź o liczebnikach ułamkowych, która to odpowiada na zadane mi ostatnio przez słuchacza mojego podcastu pytanie, jak pisać półtora czy półtorej? Profesor Jan Miodek, za pół godziny się zobaczymy, po pół godzinie się spotkamy, natomiast skoro już jestem przy głosie, to zajmijmy się innym ułamkowym liczebnikiem, to jest tym nieszczęsnym półtora, półtorej. Nie jestem w stanie tego pojąć. Już łatwiej mi zrozumieć kogoś, kto mówi poszłem albo "zaczęłem", bo ulega analogii do formy żeńskiej poszłam czy zaczęłam. Jak Polak może nie rozróżniać rodzaju gramatycznego? Przecież coś się wydarzy za półtora miesiąca, półtora roku i ktoś mi przyniósł półtora litra wody czy mleka. Natomiast coś się może zdarzyć za półtorej sekundy, półtorej minuty, półtorej godziny, formy rodzaju żeńskiego. Mylą się tu ludzie sfer naukowych, politycznych, dziennikarskich. Przy okazji jeszcze dopowiedzmy, że w polszczyźnie nie tak odległej, bo jeszcze 100 lat temu, obok formy półtora, która pochodzi z dawniejszej wtora, czyli jeden i pół, Istniała też postać pół trzecia, pół czwarta, pół piąta, czyli kolejno 2,5, 3,5, 4,5. Te ostatnie jednak okazały się przeciążeniem systemu gramatycznego i zniknęły. Link do tej wypowiedzi profesora Jana Miotka podaję w notatkach podcastu, które znajdziecie na stronie megagłos.com w zakładce podcast oczywiście. Pamiętajcie więc, że poprawna pisownia półtora czy półtorej zależy od rodzaju. W rodzaju męskim i nijakim mówimy półtora dnia, tygodnia, miesiąca, roku, tysiąclecia. W rodzaju żeńskim natomiast półtorej, minuty, sekundy, godziny, epoki, ery i tak dalej. Ilość czy liczba? O tym również niedawno pisałam na Facebooku. Ale jeżeli Wam umknęło, to szybko powtórzę tylko, że w starannej polszczyźnie należy zwrócić uwagę na to, kiedy używamy rzeczowników ilość oraz liczba. Jak więc należy mówić ilość jabłek czy liczba jabłek? Ilość ludzi czy liczba ludzi? Ilość czy liczba punktów? Według słownika języka polskiego PWN ilość... To wielkość wyrażająca to, co może być mierzone i ważone, czego może być mniej lub więcej. Ilość odnosi się więc do tych rzeczy, których raczej nie możemy policzyć, na przykład ilość piasku, ilość wody czy czegoś, co zajmuje przestrzeń. Liczba to suma takich samych albo pojedynczych jednostek bądź rzeczy. Ilu tam było ludzi? Pięciu. To jest liczba liczba psów na kanapie, liczba łóżek w pokoju, liczba kubków na stole i tak dalej. Razem czy osobno i nie o związkach będzie mowa. Na ten temat powinnam zrobić cały podcast. To znaczy nie o związkach, tylko o tym czy razem, czy osobno. Ale co najgorsze, sama mam ogromny problem z łączeniem z łącznością i rozłącznością wyrazów. Ale dzisiaj krótko i dlatego, że naprawdę i na pewno. Reguły są zwykle jasne. Przyimki w zestawieniu z rzeczownikami na podłodze, liczebnikami we dwoje, przysłówkami na szybko oraz zaimkami mm, bezemnie piszemy osobno. Ale są w polszczyźnie wyrażenia przyimkowe których zapisu nie da się umotywować żadną regułą. Są skostniałe, utarte i należy je po prostu zapamiętać. Najlepiej czytając i używając ich często, a przede wszystkim wiedząc o ich istnieniu. Przedstawiam Wam listę tych, które najczęściej zapisujemy błędnie. Na pewno, oddzielnie, naprawdę, razem. Po południu oddzielnie, w ogóle oddzielnie, na razie oddzielnie, co dzień oddzielnie, co najmniej oddzielnie, po środku razem. Specjalnie przygotowane notatki, żebyście mogli również zobaczyć te błędy, a nie tylko o nich usłyszeć, jak zawsze do pobrania na stronie megagłos.com w zakładce podcast. Często spotykam się z błędnym zapisem takich wyrażeń jak 10 metrowy, 30 lecie, 3 maja, lata 70. Yy, dalej. To częsty błąd i chodzi znowu o zapis. Poprawne formy to oczywiście 10myślnik metrowy, 20-myślnik lecie, 3, -3 maja yy, i lata 90. bez końcówek. Cio, sto, go i te. Jeżeli jesteście wzrokowcami, zajrzyjcie do notatek podcastu. Poprawnie zapisujemy liczbę, czyli na przykład 10, myślnik i metrowy. 20, 20 czyli 2, 0, myślnik, lecie, i tak dalej. Maja, lata, yy, i tak dalej. Ponieważ dzisiaj dużo mówię o pisowni to do głowy przyszedł mi jeszcze jeden błąd. Dotyczy on dużej litery w zwrocie grzecznościowym ci. Ci piszemy zwykle dużą literą, gdy wyraża ono formę grzecznościową, na przykład w zdaniu mmm, wiedziałam, że mój prezent Ci się spodoba. Natomiast kiedy mowa o zaimku wskazującym, ci ludzie, ta książka, ten wazon, użycie wielkiej litery jest już błędem. Podobny problem mamy ze słowem tobie. Mirosław Bańko w poradni językowej PWN pisze tak. Mam wrażenie, że forma tobie jest odbierana jako staranniejsza lub świadcząca o większym szacunku. Stąd jej użycia w kontekstach, w których nie powinna być używana. Na przykład wskażemy tobie najlepszą ofertę na rynku. Zdanie to można by zaakceptować tylko wtedy, gdyby intencją nadawcy było położyć akcent na zaimku, na przykład w celu wyrażenia kontrastu. Wskażemy ją tobie i tylko tobie, a innym nie. Forma tobie występuje też oczywiście na początku zdania. W innych sytuacjach należy posłużyć się nieakcentowaną formą ci. Ta sama różnica dotyczy par ciebie i cię oraz mnie i mi. Porównajmy. Podoba mi się to, a tobie? Mnie się to podoba, a tobie podoba ci się to? Mnie nie. Tobie się to podoba, mnie nie. W takim razie zapytacie mnie, czy używanie słowa mi w zdaniu mi się to nie podoba jest błędem. Tak jest. Już tłumaczę znów, e, podpierając się wiedzą niezastąpionego Mirosława Banki. Zaimek ja ma dwie formy celownika – akcentowaną mnie i nieakcentowaną mi. Na początku zdania używa się tylko tej pierwszej, tej akcentowanej, aby podkreślić jakby jej istnienie, aby była widoczna i słyszalna. Na przykład mnie to daj, ale daj mi to. Bo w środku zdania nie ma potrzeby używania dłuższej formy, czyli mnie – po prostu wystarczy to nieakcentowane mi. To samo tyczy się kilku innych par form zaimkowych. Nie widzę go, ale jego nie widzę. Także widzę jego, a nie ją. Dużo Ci zawdzięczam, ale Tobie wszystko zawdzięczam. We wszystkich cytowanych przykładach form krótszych używa się w pozycji nieakcentowanej form dłuższych tylko wtedy, gdy są pod akcentem i mają się wyróżniać. Podsumowując, bo mam wrażenie, że się troszkę zakręciłam, zaimka mi na początku zdania nie używamy. Tak samo jak go i ci. Nie mówimy go nie ma. Tak, aby one nie nikły, używamy długich form, czyli mnie, ciebie, jego i tak dalej. Mnie się to podoba, a nie mi. Dałem tę książkę jemu, a nie mu. Komu dałaś książkę? Jemu, a nie mu. Dałem tę książkę Tobie, a nie Ci, ale dałem Ci książkę, a nie dałem Tobie książkę. I teraz uwaga! Użytkownik dodał Ciebie do ulubionych jest niepoprawne. I zamykamy koło, wracamy do tego, o czym mówią językoznawcy, bo te długie formy w środku najczęściej wynikają z tego, że chcemy nadać naszym wypowiedziom grzeczności. E, tymczasem są one mało eleganckie, a wręcz, jak mówi dr Katarzyna Kłosińska w swojej audycji e, Co w mowie piszczy, pretensjonalne. A teraz taka słowna zagwostka którą ostatnio znalazłam w czeluściach internetu i natchnęło mnie to, aby powiedzieć o tym w podcaście. Tak więc mówimy predestynować czy predysponować. Oba słowa są oczywiście poprawne, choć podobieństwo sprawia, że czasami nam się mylą i kontaminują, ym, czyli łączą się w jedną, niepoprawną formę. Poprawnie zatem mówimy predysponować lub Predestynować, ale nie predestynować, ani predyscynować. Oba słowa odnoszą się do ludzkich cech i mają podobne znaczenia. Co ciekawe, w małym słowniku wyrazów kłopotliwych, tym omawianym wyrazom poświęcony jest aż półstronnicowy artykuł. Ponieważ nie chciałabym czytać już dzisiaj kolejnej wypowiedzi profesora Mirosława Bańki, to szybko powiem tylko, że według słownika PWN, Predestynować to czynić kogoś lub coś szczególnie przydatnym do czegoś, a predysponować, predysponować, tak, to określać przeznaczenie, przydatność do czegoś, ze względu na szczególne cechy. I odsyłam Was na stronę podcastu. Przypominam www.megagłos.com, ukośnik podcast, pisane przez C, gdzie w notatkach podcastu znajdziecie link do wyjaśnienia co te słowa oznaczają, gdybyście na chwilę przestali mnie słuchać i woleli przeczytać yy, i dlaczego je mylimy. Ostatnio pisząc komentarz na Facebooku chciałam użyć zwrotu dzięki bardzo. Często do głowy przychodzi mi też formuła yy, dzięki wielkie. Zastanowiło mnie to, na ile taka forma jest poprawna, bo że potoczna to na pewno bo już samo dzięki jest formą skróconą i potoczną. Ale czy bardziej poprawne są wersje wielkie dzięki, czy dzięki wielkie? Bo bardzo dzięki to chyba raczej nie. No i od myśli do myśli postanowiłam sprawdzić, co na ten temat piszą i mówią mądrzej się ode mnie. No i któż lepiej wyjaśni takie słowne i grzecznościowe wątpliwości, jak nie profesor Małgorzata Marcjanik która pisze tak. Zacząć trzeba od tego, że forma dzięki jest skróconą formą czasownika dziękuję, powstałą w języku młodzieżowym, z założenia nastawionym na skrótowość komunikowania. Czasownik dziękuję czy dziękujemy łączy się najczęściej właśnie z przysłówkiem bardzo, umieszczonym przez Polaków zarówno przed czasownikiem bardzo dziękuję, jak i po nim dziękuję bardzo. Proszę zauważyć, że forma dzięki, mimo że powstała od czasownika, czasownikiem nie jest. Jest rzeczownikiem. Dlatego razi połączenie dzięki bardzo, gdyż przysłówki z rzeczownikami z reguły się nie łączą. Z rzeczownikami chętnie łączą się natomiast przymiotniki. Z tego właśnie powodu preferujemy połączenie wielkie dzięki. Słusznie. Jak więc ocenić wyrażenie językowe dzięki bardzo? Przede wszystkim zarezerwować dla języka młodzieżowego, w którym jest ono tak częste, że nie można go ani nie zauważyć, ani twierdzić, iż należy je z języka usunąć, bo to, jak wiadomo, jest i nieracjonalne, i niemożliwe. Trzeba jednak koniecznie pamiętać, że bardzo złe świadectwo wystawia sobie każda młoda osoba, która do osoby, z którą jest na pan czy pani, zwraca się za pomocą nie tylko wyrażenia dzięki bardzo, ale też dzięki. W kontaktach oficjalnych, świadczących o braku poufałości między rozmówcami, jedynie stosowna jest neutralna forma dziękuję oraz bardzo dziękuję, dziękuję bardzo, serdecznie dziękuję albo dziękuję uprzejmie. A teraz wyobraźcie sobie, że pani profesor tak samo pięknie mówi o tym na żywo. Miałam przyjemność na studiach być na każdym jej wykładzie, i nie żałuję ani jednej sekundy spędzonej w sali uniwersytetu. I wybaczcie mi te dygresje, ale pani profesor potrafi mówić o języku i o sałwarwiwrze tak ciekawie i tak ładnie, że tego po prostu chce się słuchać i słucha się z przyjemnością. A teraz temat morderca. Tak samo nieznośny jak katar morderca, który dopadł mnie już w 2016 roku i w 2017 nie zamierza odpuścić. Ale cóż, nagrywamy dalej. A przynajmniej dla mnie ten temat będzie morderczy, bo dotyczy interpunkcji, która jest moją ogromną słabością i przyznaję się do tego bez przystawionej lufy do skroni. Okropność, ale temat w sumie ważny. Przecinek przed że... Kiedyś przeczytałam, że jeżeli chcemy pisać poprawnie, to należy czym prędzej wyłączyć autokorektę i wyrzucić z pamięci szkolne reguły, a przynajmniej wyrzucić z pamięci w pierwszej kolejności te, że przed że zawsze stawiamy przecinek. Tyle, że chyba, że, mimo że, zwłaszcza, że, to klasyczne spójniki złożone, jak możemy przeczytać w mądrych książkach, jednostki niepodzielne. Przecinek poprzedza je w całości, wprowadza zdanie podrzędne. Na przykład wybrałabym się na tę imprezę, Przecinek. tyle że jestem przeziębiona. I uwaga, teraz cytuję, w niektórych kontekstach cząstki te nie pełnią funkcji spójnika złożonego. Jeśli chcemy podkreślić przyczynę jakiegoś stanu rzeczy, w tym przypadku powód, dla którego nie poszliśmy na balangę, to już był koniec cytatu, Akcent logiczny zdania się przesuwa i przecinek stawiamy dopiero przed że. Czyli nie wybrałam się na tę imprezę, dlatego przecinek, że byłam przeziębiona. Ech, dobra, wystarczy tych przecinków na dziś. Mam, mamy nowy rok, nowe wyzwania, a przecinki są te same, więc nie uciekną i jeszcze kiedyś do nich powrócimy ale oczywiście zafundowałam sobie kolejną zmorę językową. By. by, by, by, by, by, by, by, razem czy osobno. Nigdy nie wiem i zawsze robię to na czuja. To znaczy piszę, bo znowu będzie o błędzie, który popełniamy pisząc. A że wbrew temu, co się mówi, piszemy i czytamy dużo, pytanie tylko co i jak, to polecam również sobie zwrócić uwagę na nasze by. Klei się, czy się nie klei do innych wyrazów? Oto jest pytanie. A jeśli się klei, to kiedy i dlaczego? Właściwie to wszystko zależy od kontekstu. Jakby. Jakby, jeśli jest spójnikiem, to jako synonim gdyby. Jest to wyraz wprowadzający porównanie, na przykład w zdaniu A jakby tak zmienić przyzwyczajenia? Jakby, piszemy razem, na przykład e, w zdaniach, jakby mógł, to by wyjechał, mizerny, jakby skrzyża zdjęty. Natomiast jakby jest pisane rozdzielnie, kiedy chodzi o sposób, w jaki coś zostało wykonane. I Jeśli jest zaimkiem, na przykład, jakby to napisać, albo tak, jakby chciał. Nie wiem, jakby można ten problem rozwiązać. Tyle o jakby i jakby, ale przy okazji wspomnę jeszcze o także. Także łącznie piszemy jako synonim również. Na przykład zabrałam mnóstwo książek, filmy także. Albo spakowałam wszystkie bluzki, także te, których nie lubię. Także pisane rozdzielnie jest jako synonim więc. Zatem, na przykład, zabrałam książki i filmy tak, że miałam sporo do dźwigania. I teraz uwaga, bo rzadko widuję i sama często ten błąd popełniam. To by pisane jest łącznie, gdy to pełni funkcję spójnika. Tak, dobrze słyszycie, cząstkę by ze spójnikiem piszemy łącznie. Na przykład, gdyby kuska nie skakała, to by nóżki nie złamała. Albo, gdybym tylko mógł, to bym tam pojechał. Natomiast to by rozdzielnie zapisujemy, gdy to pełni funkcję zaimka wskazującego. Na przykład w zdaniu, to by było bardzo pomocne, albo to by mogło bardzo pomóc. Mam wrażenie, że ze ścieżki prostych błędów, typu poszłem zamiast poszedłem, wchodzę na troszkę głębszą wodę. No ale cóż, widocznie pływam coraz lepiej. A tak przy okazji przeczytajcie, co profesor Jan Miodek mówi o polskiej ortografii. Bardzo ciekawe słowa Przytoczę tylko początek, który myślę może Was zainteresować. A jeśli tak się stanie... To w notatkach podcastu podsyłam oczywiście link do całego artykułu. Profesor Jan Miodek pisze Przy każdej nadarzającej się okazji uświadamiam rodakom, że powszechne przekonanie o wyjątkowej trudności polskiej ortografii jest jeszcze jednym mitem narodowym. A popularne, mniej lub bardziej nagłaśniane medialnie, dyktanda mit ten utrwalają. Moja lista, prawdę mówiąc, nie kończy się jeszcze, ale ostatnio ktoś mi powiedział, że za długie są te moje podcasty. Ale prawdę mówiąc, nie wiem, czy przypadkiem mi się to nie przyśniło, bo właściwie to nie pamiętam kto i kiedy tak mi powiedział. Ale według mnie to właściwie są akurat. Ale powoli zmierzamy ku końcowi, bo mm, na koniec słów kilka o spójniku. Iż, Żeby uniknąć powtórzenia że, często sięgamy po iż. Językoznawcy radzą, aby nie robić tego zbyt często i tak przeformułowywać zdania, by do powtórzenia w ogóle nie dochodziło. Spójnik iż nie jest niepoprawny, ale należy do języka mm, książkowego, a nawet przestarzałego i nie sprawdzi się w mowie potocznej, ani tym bardziej we współczesnych wiadomościach SMS, komunikatorach czy portalach społecznościowych. I to już wszystko na dziś. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną i przede wszystkim, że chcecie pracować nad swoim głosem. Pamiętajcie, że niezależnie od tego, czy jesteście coachami, nauczycielami, czy śpiewacie, czy po prostu zależy Wam na jakości mówienia, to głos jest Waszą wizytówką i bardzo ważnym elementem Waszej osobowości. Nad głosem naprawdę warto pracować, bo znacznie usprawnia to komunikację i również wpływa na pozytywny odbiór Waszej osoby. Bardzo cieszę się też, że już tyle osób zapisało się na listę oczekujących na kurs online, który rusza już w tym roku. Ale niestety nie podam Wam jeszcze dzisiaj dokładnego terminu rozpoczęcia kursu, bo nie wszystko jeszcze jest gotowe i zapięte na ostatni guzik. Mogę jedynie zachęcić Was do śledzenia bieżących informacji na Facebooku Megagłos oraz do zapisu na newsletter. Na pewno wtedy już żadna wiadomość dotycząca kursu Was nie ominie, a myślę, że warto, bo już niedługo ruszam z darmowymi bonusami związanymi z kursem. Dobrze, to tyle na dziś. Wszystkie linki znajdziecie na stronie podcastu, czyli megagłos.com podcast.